Wszyscy mi mówili, że nie będę tu stał Wszystko mi mówiło, że nie będę nic miał Zostanę już do końca, choćby walił się świat I będę żył wiecznie, pomimo setek lat Wszystko mi mówili, że nie będę tu stał Wszystko mi mówiło, że nie będę nic miał Zostanę już do końca, choćby walił się świat I będę żył wiecznie Ostatnio wiele się zmieniło Wiesz, w moim życiu więcej muzyki Mniej alko już nie walę z klifów do beatów Mogę napisać wszystko Ale gdzieś ślenictwo znów kłóci się z ambicją już nie żyję tak jak dawniej jest i dawniej jest, dawniej jest nawet łatwiej Patrzę na ten świat, że jakoś mi tych zmartwień Bałam w, w środku i wiesz co, idę za tam, tym Jak więzień, który gdzieś wcześniej napiłował kraty 2013, zrobiłem wiele tam Wierzyli we mnie, lecz nie wierzyłem w siebie sam Teraz otwarcie bramy i bęk wypalił plan Dziś Gdańsk i patrzę, nową drogą idę Latam zawsze, lecz nigdy nie zobaczysz skrzydeł Latam zawsze, lecz nigdy nie zobaczysz skrzydeł Latam zawsze, lecz nigdy nie zobaczysz skrzydeł Wszyscy mi mówili, że nie będę tu stał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 Pomimo setek lat, pomimo setek, pomimo setek lat, pomimo setek. Alleluja Kościele! Ale chcę wam powiedzieć, że to nie było, to nie było jakieś tylko jakieś wrażenie artystyczne, to nie był tylko jakiś występ artystyczny, tylko to była część kazania, kochani. To była część kazania. Wiecie dlaczego? Ponieważ to kazanie dzisiaj będzie o zwycięstwie. Ta piosenka tutaj dzisiaj była o zwycięstwie. Była o zwycięstwie, była o tym, że wiecie, pomimo okoliczności, jakie są w naszym życiu, pomimo tego, że być może dzisiaj czujesz się do niczego, być może dzisiaj wszystko mówi ci, że nic z siebie nie będzie, że generalnie nie będziesz już nic miał. Ja chcę dzisiaj tutaj zachęcić z tego miejsca każdą jedną osobę do tego, aby zwycięsko żyła. Abyśmy żyli zwycięstwem. Abyśmy żyli zwycięskim życiem. Kochani, w 2013 roku, miałem 26 lat, byłem totalnie upadłym człowiekiem. Hazardzistą, alkoholikiem. Zacząłem sięgać po narkotyki. Wiecie, wielu ludzi stało obok i mówiło z niego już nic nie będzie. Nie ma sensu w ogóle z tym człowiekiem rozmawiać, nie ma sensu na niego patrzeć. Potraciłem wszystkich przyjaciół, których... Kiedykolwiek miałem, moja żona wraz z moim synem wyprowadzili się z domu. Kiedy przez jakiś zbieg okoliczności trafiłem w końcu do ośrodka w Janowicach Wielkich, to wiecie, nawet mój ojciec powiedział, że w niego nie ma sensu już inwestować. Nie ma sensu w ogóle, wiecie, cokolwiek robić z tym chłopakiem, z niego i tak już nic nie będzie. Trafiłem do ośrodka w Janowicach Wielkich i chcę wam powiedzieć na początku, ja myślałem tylko o tym, aby a dwa tygodnie tam będę. Dwa tygodnie sytuacja się jakoś uspokoi. Zobaczą, że próbowałem chociaż coś zrobić, przepękam i wrócę do domu. I będzie tak jak zawsze było. Sam w siebie nie wierzyłem. I pamiętam 17 sierpnia, dzień moich urodzin, 26 urodziny, a ja dostałem dyżur na kuchni. Wiecie, dyżur na kuchni wiązał się z tym, że przez cały dzień nie mogłeś wyjść z tej kuchni, nie mogłeś odebrać ani jednego telefonu, nie mogłeś z nikim rozmawiać poza kuchnią. Ja sobie pomyślałem tak, no fajne mi chrześcijaństwo. Ja mam urodziny, czekam na telefon od mamusi, a oni mi każą siedzieć samemu w kuchni. Mówię, co jest grane. W tym czasie akurat odbywał się zjazd absolwentów w ośrodka Nowa Nadzieja. I pamiętam, że przyszedł wtedy do mnie taki człowiek na tą kuchnię, po coś ponuszczy widelec, i on zaczął opowiadać mi historię swojego życia. I tak stoi koło naprzeciwko mnie i zaczyna mi opowiadać, mówi, że był taki, i taki i taki, a ja sobie myślę, a ja taki i taki jestem. I opowiada, ale końcem tej historii jest to, że wszystko się kończy dobrze. Wiecie, piękna historia zrobiła na mnie wrażenie, ale większe wrażenie zrobił na mnie, zrobiła na mnie jego córka, która stała obok, patrzona w niego jak w obrazek. Widziałem, że w oczach tej córki była, wiecie, miłość. I kiedy zerknąłem na nią, to przypomniałem sobie, że ja mam syna. jak miał wtedy trzy lata, ja sobie przypomniałem, że ja mam syna. W tamtym momencie coś mnie tknęło, coś ruszyło mojego serca. Ten człowiek wyszedł, tam leżała na stole zawsze gydonitka, ona zawsze tam leżała, leży do dzisiaj. Jedna i ta sama. Przez wiele, wiele lat. I ja wziąłem ją, podniosłem i przeczytałem werset. Zaufaj Panu, a On wszystko dobrze uczyni. Zaufaj Bogu, a On wszystko dobrze uczyni. I w tamtym momencie zaufałem Bogu. Dzięki temu dzisiaj mogę tutaj stać. Dzięki temu mogę to powiedzieć. Wiecie, nie żeby się chlubić, ale po to, żeby wydać żywe świadectwo działania Boga w moim życiu. Bo jakkolwiek dzisiaj nie myślisz o swoim życiu, jakkolwiek nie jest to dla ciebie ogromna porażka, to Bóg chce wielkiego zwycięstwa w swoim życiu. To Bóg chce, abyś ty zwyciężał każdego dnia. Kościele, słyszysz to? Zwyciężał każdego dnia. Aleluja! Kochani, odwróćmy się do swojego przyjaciela, przybijmy mu piątkę, niech ten Kościół żyje. Żyjmy, kochani, trochę. Aleluja. Kochani, przeciętni ludzie, przeciętni ludzie żyją małym życiem. Niestety tak jest, że żyją, nie stawiają sobie celów, nie stawiają sobie żadnych wyzwań, My jako chrześcijanie mamy jeszcze ten plus, że możemy sobie dorobić taką chrześcijańską, chrześcijańską, religijną notkę i sobie pomyśleć tak, no przecież mamy na małym poprzestawać. Dobrze jest, żebyśmy ubogie życie wiedli. Ale ja chcę was dzisiaj zbudzić ducha zdobywców, abyśmy zwyciężali ducha takich zwycięzców. Bez ludzi, którzy mają serce zdobywców, którzy przekraczają swoje ograniczenia, którzy w ogóle mają inny nowy sposób myślenia, nie byłoby w ogóle postępu. Świat nie poszedłby nigdy do przodu. Być może dzisiaj nie, nie, nie, nie moglibyśmy korzystać z czegoś takiego jak żarówka nawet. Izrael nie wszedłby do ziemi obiecanej. Wiecie, Jozue mógł sobie stanąć przed tą rzeką, mógł sobie stanąć i nie pójść dalej. Nie wiem, czy ktoś z was wie, jak wyglądał Jordan. Widzieliście gdzieś na filmach Jordan? To nie była taka rzeczka jak Wisła czy Odra, wielkie. Jordan to była rzeczka szerokości tej sali nabożeństw morze. Wody tam też na pewno po nie było, ale to było to coś, co dzieliło naród wybrany od błogosławieństwa Bożego. Możemy sobie pomyśleć, u, rzeczka jakaś. Inna sprawa, kiedy Mojżesz podchodzi z narodem wybranym do morza. O zupełnie inna powierzchnia. Tutaj sobie możemy pomyśleć, u, no tak, może to już jest coś. Ale chcę Ci powiedzieć, że nieważne, co Ci dzisiaj oddziela od Bożego błogosławieństwa, czy to jest mały problem, czy to jest ogromny problem, czy to jest wielka porażka, czy to jest malutka porażka, Bóg chce, abyś Ty przez to przeszedł. Więcej, On chce być z Tobą razem w tym. On chce być z Tobą razem. Halleluja, Kościele. Dobra wiadomość, dobra, dobra nowina, dobra Ewangelia. A Kościół musi żyć. Nie będziesz zwyciężał, jeżeli będziesz biernie tylko obserwował tych, którzy idą do przodu. Musisz przeć każdego dnia. Apostoł Paweł napisał tak. Ku własnej hańbie tu mówię, żeby w tym, że w tym byliśmy słabi. Bo jeśli ktoś w czymś jest śmiały, mówię to w przystępie głupoty. I ja jestem śmiały. Hebrajczykami są, ja także. Izraelitami są, ja także. Potomkami Abrahama są, Ja także. Sługami Chrystusa są, jako niespełna rozumu to mówię, daleko więcej ja, więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarem byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Kochani, to jest chyba najlepszy fragment. Kto kocha apostoła Pawła? No ja kocham apostoła Pawła. <grym> Utożsamiam się z apostołem Pawłem. Ale kiedy czytam ten werset, że często był w niebezpieczeństwie śmierci, dlatego że zwiastował Chrystusa, to ja wiem, dlaczego większość tych rąk nie była podniesiona. Bo to boli. Od Żydów otrzymałem pięć razy po 40 uderzeń bez jednego. Trzy razy byłem chłostany, raz ukamieniowany. To, to też mi się bardzo podoba. Nie byłem kamieniowany. Ukamieniony byłem. Czytamy w, o tym w dziejach apostolskich, że wieczorem wygrzebał się spod tych kamieni. Trzy razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej.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 Jeśli kto słabnie, czy ja nie słabnę, jeśli ktoś się potknie, czy ja nie potpłonę, jeśli się mam chlubić, to chlubić się będę ze swojej słabości. Bóg i Ojciec Pana Jezusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamie. Namiestnik króla Aretasa w Damaszku otaczał strażą miasta Damasyczyków, aby po mnie pojmiać. Ale spuszczono mnie w koszy przez okienko w murze i uszedłem z Jego rąk. U! Niesamowite świadectwo. Gdyby nie apostoł Paweł, Ewangelia nie poszła, nie, wiecie, nie rozprzestrzeniłaby się dalej. Gdyby nie te wszystkie sytuacje, które go w życiu spotkały, prawdopodobnie jego charakter w ogóle by się nie zmieniał. Biblia wiele razy mówi o tym, że mamy być wdzięczni za doświadczenia w naszym życiu. Ja wiem, że z tego miejsca się o tym dobrze mówi. Dobrze się o tym mówi, kiedy się nie ma problemu z finansami. Dobrze się o tym mówi, kiedy być może wszyscy w mojej rodzinie są zdrowi, Dobrze się o tym mówi, kiedy większość rzeczy w moim życiu jest poukładana, kiedy sprawy rodzinne są ułożone. Zdaję sobie z tego sprawę, ale pomyśl, popatrz na porażkę z innej strony, pomyśl o tym, pomyśl w ten sposób, że będzie to moja droga do zwycięstwa. Że ta porażka, w której dzisiaj jestem, ona wywyższy mnie i postawi mnie w miejscu, w którym Bóg chce, abym stał. Hallelujah. Czy to zmienia postać rzeczy? Wiecie, możemy patrzeć na porażki, na nasze życie i możemy mówić, "Ej, katastrofa. Tutaj się już nic nie da zrobić. Ale mogę popatrzeć z drugiej strony i mogę powiedzieć tak. Mimo wszystko, co mnie w życiu spotkało, ufam Tobie i z Tobą, Boże, to przejdę. Halleluja. Czy to zmienia postać rzeczy? Jest taka historia o pewnym pięściarzu. Ostatnio dość często wpada mi w głowę. Nie wiem, czy kojarzycie takiego boksera George Foreman. George Foreman. Ostatnio na, na konferencji Exodus pastor ci opowiadał tą historię i ona bardzo mocno poruszyła moje serce też, ponieważ George Foreman w wieku 45 lat zostaje najstarszym mistrzem świata w wagi ciężkiej. Ale wracając troszeczkę w jego życiu, mając 28 lat, facet nawraca się, rzuca pięściarstwo i przez 10 lat jest pastorem, buduje kościół, robi innych wiele rzeczy związanych z Bogiem. Nie ma tam boksu i wraca w wieku 38 lat na ring. Wraca na ring i wiecie, stacza walkę o grube miliony. Czy wygra, czy przegra i tak ma dużo milionów na koncie. I stacza walkę z jakimś człowiekiem, dzisiaj wam nie powiem jakim, już nie pamiętam, ale stacza tą walkę i ją przegrywa z Holyfieldem. Wcześniej wygrał chyba z Mohamedem Ali, zanim jeszcze skończył karierę w wieku 28 lat. Okej, okay, przegrywa tą walkę z Holyfieldem w wieku 38 lat i on za, te, za tą walkę dostaje ogromne pieniądze, ale, ale przychodzą do niego dziennikarze. I mówią do niego tak, słuchaj, George, odchodziłeś w chwale, miałeś 28 lat, zdobyłeś wszystko, co było do zdobycia. Po co wracałeś? No zobacz, jak to teraz wygląda. Popatrz, no, no, czy był sens... Ale on tam odpowiada tak, mówi, nieważne, że przegrałem. Za tą walkę otrzymam ileś milionów dolarów. Te pieniądze przeznaczę na swoją fundację, która zajmuje się i buduje sierocińce w krajach trzeciego świata. I on tak zrobił. I to było największe zwycięstwo, ponieważ wiele tych dzieciaków dzisiaj żyje. Wielu tych dzieciaków dzisiaj bierze udział w tych krucjatach przebudzeniowych w Afryce. Wielu z tych dzieciaków to dzisiaj pastorzy, liderzy. I to, co dla świata było, wiecie, wielką przegraną, wielką porażką, Bóg wywindował go na najwyższy, na najwyższy stopień. Halleluja. I być może dzisiaj świat patrzy na Twoje życie jako na jedną wielką porażkę. Mówią Ci, po co Ty tam chodzisz do tego kościoła? W ogóle, co Ty masz z tego Co? Co Bóg Ci na chleb nie da? Ufaj Bogu, a On doprowadzi Cię do miejsca, w którym masz być. Posłuchajcie tych historii. Niektórzy z tych ludzie, ludzi, to są, to są nie tylko wielcy ludzie, o których dzisiaj mówimy, że są wielcy, ale to też są wielcy Boży Mężowie. Nie, powiem wam, którzy. Słuchajcie, zwłaszcza rodzice, dziadkowie, bardzo wyraźnie. Był niewątpliwie trudnym dzieckiem. Swojego kolegę chciał wypuścić jak balon w powietrze, albo podłączał do kocich ogonów przewody, aby wytworzyć ładunek elektryczny. Był samoukiem, który zakończył swoją szkolną karierę w podstawówce, gdyż wybiegł ze szkoły w delikatnie mówiąc złym humorze, kiedy usłyszał tekst w stylu, że jest zbyt głupi, aby się czegoś nauczyć. Podczas pracy nad żarówką pewien dziennikarz zapytał się go, dlaczego walczy dalej po pięciu tysiącach nieudanych prób. Edison z bardzo optymistycznym akcentem ujął to tak. Młody człowieku, nieprawdą jest, że wykonałem pięć tysięcy nieudanych prób, ale faktem jest, że do tej pory odkryłem pięć tysięcy sposobów, według których to nie działa. Co sprawia, że jestem o 5 tysięcy sposobów bliżej rozwiązania. Halleluja, Thomas Edison. Mamy, mam taką przypadłość, że jeżeli nie widzę pewnych owoców, pewnych działań, to szybko się zniechęcam. Nie wiem, jak jest u was, ale u mnie tak jest. Ale nie wiem, czy wiecie, ale jest takie ziarenko, ziarenko drzewa bambus. Kto zna bambusa? Kto widział bambus? No nie mówcie, że się bambusa nie widzieliście. <grymne> Takie wysokie drzewo. I słuchajcie, jak, jak z tym drzewem jest. Kiedy zasadzamy ziarenko bambusa pierwszego, w pierwszym momencie do ziemi, przykrywamy je i postanawiamy sobie, że przez kolejny rok będziemy podlewać to drzewko i chodzimy, podlewamy to drzewko, jesteśmy uśmiechnięci, bo to nasze drzewko i ono w końcu wyrośnie za chwilę. To kiedy mija pierwszy rok, to nic się nie dzieje. Nie widzimy żadnych efektów. Wracamy, mamy znowu postanowienie, dobra, no może w tym roku coś się uda. I znowu chodzimy przez okrągły rok, podlewamy. Mija rok, nic się nie dzieje. Mijają dwa lata i słuchajcie, ja po dwóch latach, gdybym zobaczył, że w mojej służbie nie ma ani pół owoca, to chyba bym się podziemia ziemię zapadł. I wiecie, mamy tę tendencję do tego, żeby oceniać już żeby już ocenić. No, a, to nie ma sensu, to nie wyjdzie. Nie ma w ogóle takiej opcji. Ale, okej, okay, pomimo przeciwności ktoś mówi, dać, dasz radę, jeszcze chwilę. I biorę kolejną konewkę i przez kolejny rok podlewam ten, tego bambusa. Mijają trzy lata. Nic się nie dzieje. Nie wiem jak wy, ja bym pewnie zrezygnował. Ale ktoś, kto by nie zrezygnował i by powiedział, dobra, jeszcze raz, spróbuję. I gdyby Kolejny rok podlewał tego bambusa, to chcę wam powiedzieć, w czwartym roku bambus wypuszcza taki mały, taki mały, jak coś nazywa? Pęd, taki mały pęd, który w ciągu czterech tygodni wyrasta na 30 metrów w górę. Halleluja. I być może dzisiaj nie widzisz owoców swojego życia. Przez wiele tygodni tutaj był taki slajd, przez wiele tygodni mówiliśmy na temat owoców w naszym życiu. Nie wiem, czy pamiętacie, było takie drzewko, które miało pełno pomarańczy. Nie chciałbym, żeby to drzewko też was gdzieś, wiecie, błędnie zaprowadziło. Kiedy Biblia mówi o przynoszeniu owoców, to ona nie mówi o żadnej ilości. Kiedy byśmy popatrzyli w oryginał, to kiedy Biblia mówi o przynoszeniu owoców, to mówi o sprawiedliwym życiu. Że będziemy wieść sprawiedliwe życie. A jeśli będziesz wiódł sprawiedliwe życie, to owocem tego życia będą właśnie takie owoce. Będą ludzie w kościele. Będą ludzie, którzy Cię będą pytać, a skąd Ty to masz? Ale nie skupiajmy się na owocach, ale skupmy się na swoim życiu. Bo jeżeli my w naszym życiu będziemy je wiedli sprawiedliwie, to nasze życie przyniesie w końcu owoce. Amen? To było upokarzające. Nosiłem na wyjazdach torby za starszymi kolegami z drużyny. Raz zobaczyli to moi rodzice. Myślałem, że spalę się ze wstydu. Oni byli przekonani, że pojechałem grać. W mojej kar karierze spudłowałem prawie 9000 tysięcy razy. Przegrałem prawie 300 meczów. 26 razy nie trafiłem do kosza, gdy zaufano mi, powierzając wykonanie rzutu, do, od którego zależał końcowy wynik. W, ży w życiu ponosiłem porażkę za porażką i dlatego odniosłem sukces. Dziesięciokrotny lider strzelców NBA, sześciokrotny mistrz NBA, dwukrotny zdobywca złotych medali Igrzysk Olimpijskich, zaliczona do, do grona 50 najlepszych zawodników w historii NBA, Michael Jordan, brat Michael Jordan. Ponieważ Michael Jordan jest człowiekiem wierzącym. On wiedział, co mówi. Ponieważ my w naszym chrześcijańskim życiu często ponosimy porażkę za porażką. Porażkę do, za porażką. Ale naszym sukcesem będzie życie wieczne z nim. Hallelujah. Angielska pisarka, autorska serii Harry Potter Dochód z, mach z machania piórem szacuje się na około 2 miliony dolarów. Teraz słuchajcie. Pseudonim J.K. Rowling zaproponowało wydawnictwo Bluesberry, aby ukryć, że, twórca dzieła jest, że twórcą dzieła jest pojęć piękna. Uu, czyli kobieta nie może napisać Harry'ego Pottera. Wcześniej jej rękopis odrzuciło 12 wydawnictw. W okresie poprzedzającym serię Harry Potter, słuchajcie, autorka cierpiała na depresję kliniczną, kiedy pisała pierwszą część, samotnie wychowywała dziecko po rozstaniu się z mężem. Jeśli jesteś dzisiaj w trudnej sytuacji i robisz cokolwiek, to nie rezygnuj z tego. Nie rezygnuj z tego. Bóg doprowadzi Cię do miejsca, w którym chce, abyś był. Nie wiem, czy gdybym powiedział Wam, że osoba, która wymyśliła myszkę Miki, za co zresztą otrzymała Oscara w 1932 roku, wiecie, została zwolniona z redakcji z powodu braku wyobraźni i dobrych pomysłów, to byście, mnie z pewnością, byście mi z pewnością nie uwierzyli. Ale tak naprawdę było. Walt Disney, zanim odniósł wielkie sukcesy w przemyśle filmowym, pracował dla gazety. Dla gazety i został szybko zwolniony, ponieważ redaktor nie widział w nim żadnego potencjału. Próbował także swoich sił w ekonomii, jednak jego firmy również okazywały się niewypałem. Pan Disney był 46 razy nominowany i zdobył 26 nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Ostatni. Czterech kumpli, których spotkanie niewątpliwie zmieniło muzykę na zawsze. Zanim jednak udało im się podpisać kontrakt z wytwórnią EMI, usłyszeli nie od DK Records. Wiecie, ponieważ panowie z DK Records powiedzieli nie podoba nam się wasze brzmienie, a muzyka gitarowa wychodzi z mody. Nie zdawali sobie chyba sprawy z tego, jak ogromnie się mylą. Bo The Beatles potem królowało na listach przebojów wiele, wiele lat i do dzisiaj słuchamy ich muzyki. Miałem wam powiedzieć, kto oprócz Michaela Jordana, bo tylko powiedział o Michaelu Jordanie, ale Albert Einstein to też był człowiek, który wierzył w Pana Boga. Człowiek, który wierzył w Jezusa Chrystusa. I wniosek z tych wszystkich histori historii jest prosty że porażki nie ponosimy wtedy, kiedy ją ponosimy, ale porażkę ponosimy wtedy, kiedy się poddajemy. Kiedy się poddajemy, nie poddawaj się. Kochani, Jezus Chrystus odniósł największe zwycięstwo w historii, ale nie wtedy, kiedy głosił tysięcznym tłumom, nie wtedy, kiedy wszyscy Go uwielbiali i nosili Go na rękach, ale nasze, Jego zwycięstwem była Jego własna śmierć. To było Jego największe zwycięstwo w Jego słabości. Zwycięstwo w zmartwychwstaniu nad grzechem nad szatanem. Jezus Chrystus zmieścił się na krzyżu Golgoty, abyś Ty mógł zmieścić się w niebie. Halleluja! A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkie, wszystkiego, co Wam przekazałem. A oto ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wiele razy dzieliłem się na ten temat, oprócz tego, że Bóg jest i dana jest Mu wszelka moc na niebie i na ziemi i że jest z nami, to też jest wszędzie. I to myślę, jest bardzo ważna myśl. Bóg nie jest z Tobą tylko wtedy, kiedy Ci się udaje. Bóg nie jest z Tobą tylko wtedy, kiedy Ci wszystko wychodzi. Kiedy inni klepią Cię po ramieniach. Bóg nie jest z Tobą tylko wtedy, kiedy odnosisz życiowy sukces. Ale On jest z Tobą zawsze. W Twoich porażkach, w Twoich problemach, w Twoich trudnościach w Twoich chorobach. I on mówi, choćbyś nawet szedł ciemną doliną. Nie musisz się bać, bo ja jestem z Tobą. Bo ja jestem z Tobą. Pozwólmy w naszym życiu działać Bogu. Jeśli masz coś do przebaczenia, przebacz Jeśli masz coś do odpuszczenia, odpuść. Zaufaj Bogu, uchwyć się Chrystusa. Ja Wam na początku mówiłem, jak moje życie było pełne niepowodzeń. Mówiłem Wam, jak moje życie było pełne porażek ale uchwyciłem się Jezusa i dzięki temu mogę dzisiaj tutaj trzeźwie między wami stać. Moje życie się zmieniło. Kochani, moja żona, mój syn dzisiaj są w tym kościele. Dlatego, że się uchwyciliśmy Jezusa. Umiejętność zaufania Bogu w niepowodzeniach i w spojrzeniu na porażkę w inny sposób może doprowadzić cię o wiele, wiele dalej. Jest taka historia biblijna, bardzo mocno chcę ją skrócić. O Józefie, tym Józefie, który został drugim człowiekiem po Faraonie. Wtedy najpotężniejszym władcy świata. Józef był wtedy najbardziej wpływową osobą swojego pokolenia. Zobaczcie skracając. Ktoś, kto siedział w studni. Ktoś, kto wylądował w więzieniu. Ktoś, kto był posądzony o próbę gwałtu. Ktoś, kto miał nieczyste papiery. Zobaczcie, staje na tak wysokim stanowisku. A wiecie dlaczego? Ponieważ uchwycił się Boga, zaufał Bogu. Józef mógł beczeć, ale nie beczał. Mógł się mazać, ale się nie mazał. My tak często siadamy i mówimy <głos> i szukamy pocieszenia u wszystkich innych. Ale on nie siedział, wiecie, nie siedział, nie beczał. Chociaż pewnie chciało mu się płakać. Po prostu uchwycił się Boga i szedł dalej. W każdej chwili możesz się znowu podnieść, możesz uchwycić się Jezusa. To nie jest tak, że miałeś jedną szansę i jak już jej nie wykorzystałeś, to już więcej nie dostaniesz. Być może tak o sobie myślisz, ale moja szansa, ja już swoją miałem, ale jej nie wykorzystałem. Bóg jest tym, który daje Ci kolejną szansę. Bóg jest tym, który Ci posyła kolejną szansę. Kolejną i kolejną i kolejną. I w każdej chwili możesz uchwycić Jezusa. W każdym jednym momencie swojego życia możesz uchwycić Jezusa. Pomimo tego, co inni mówią, pomimo tego, co inni robią też w, w Twoim temacie. Uchwyć Jezusa. Kochani, chciałbym, żebyśmy się teraz modlili. Zapraszam, Artur. Chciałbym, abyśmy się dzisiaj w tym temacie modlili. Wierzę, że Duch Święty bardzo mocno mnie dzisiaj, dzisiaj dotykał właśnie, że wielu z nas przechodzi przez życiowe porażki. Myślimy tak o tym. I być może dla jednych to będzie mały, małe coś, ale dla ciebie to będzie wielka góra, nie do przejścia. Być może ktoś tam powie, a nie przejmuj się, nie ma sensu. Co to takiego? Ale ty myślisz, nie dam rady, Chcę Ci powiedzieć, dasz radę. Chcę Ci powiedzieć, dasz radę. Kochani, pamiętajmy o tym, że to, na czym się koncentrujemy, to, na czym skupiamy swoje myśli, jeśli to będzie jakaś trudność, jeśli to będzie jakaś porażka, to ona będzie rosła w naszej głowie. Ale możemy nasze myśli skupić na Chrystusie. Możemy nasze myśli skupić na Ewangelii, na Biblii, a dla Boga nie ma spraw ani błahych, ani zbyt trudnych i On przyjdzie z odpowiedzią. Twój Bóg, któremu służysz, jest w stanie usunąć każdą przeszkodę w Twoim życiu. Bóg, którego kochasz, którego codziennie wywyższasz, nie jest tylko Bogiem, który siedzi w niebie i patrzy na to, co, co robisz, ale jest Bogiem, który chce być w Twoim życiu, który chce razem z Tobą przez to życie przejść. Nie myśl o sobie, że nie jesteś nikim, że do niczego się nie nadajesz. Jesteś wspaniałym dzieckiem Boga. On wybrał sobie Ciebie przed założeniem świata. On wybrał sobie Ciebie, wiecie, zanim w ogóle stworzył tą planetę. Ty już byłeś w Jego sercu. Jak często, jak często w naszych głowach pojawia się zniechęcenie, jak często w naszych głowach pojawiają się czarne myśli. I nie mów, że u Ciebie nie, bo Ty, bo ty żyjesz z Chrystusem i u Ciebie tak nie jest. Sprawdź, czy oddychasz. Każdy przechodzi przez życiowe doświadczenia. Niech te doświadczenia będą dla nas nauką, niech będą dla nas pokrzepieniem. Nie patrzmy na nie jak, jak tylko na coś, co, co znowu pląta mi plany w życiu. Ale patrzmy na to tak, że jest to po prostu część drogi do Chrystusa. Część drogi w Chrystusie. Kościele, powstajmy. Dobry Panie, Błogosław, dzisiaj każdą jedną osobę w tym miejscu. Panie, dziękujemy Ci za to, że to Ty jesteś naszym Królem, Ty jesteś naszym Panem, że w Tobie mamy, Panie, zwycięstwo, że choćbyśmy szli ciemną doliną, Panie, to Ty będziesz z nami. Dziękuję Ci za każde jedno doświadczenie, dziękuję Ci za każdą, jedno, za je, każdą jedną porażkę, za wszystko to, co się dzieje złe. Panie, ja Ci dziękuję. Dziękuję Ci za krzyż Golgoty, Panie, za to, że Ty umarłeś na nim. I dziękuję Ci za to wielkie zwycięstwo w tej grocie, w której Cię Panie położyli. Dziękuję Ci za Twoje zmartwychwstanie, Boże. Niech Twoja łaska, niech Twoja miłość, niech Twoje, Panie, zwycięskie myśli dzisiaj spoczną w naszych umysłach, spoczną w naszych głowach, spoczną w naszych sercach. Niech nasza dusza dzisiaj jak gąbka chłonie to, że Bóg jest dobry, że Jego zwycięstwo jest, jest w Nim, że nasze zwycięstwo jest w Nim. Jeśli dzisiaj zmagasz się z czymkolwiek, jeżeli dzisiaj to kazanie było do Ciebie, to nie jest tu tam w miejscu podejdź dzisiaj tutaj do przodu chcemy się o Ciebie pomodlić chcemy być razem z Tobą w tych, w tych chwilach chcemy razem z Tobą być w tym, jako ludzie i chcemy razem chcemy, żeby Bóg w tym działał daj sobie do tego szansę daj sobie ku temu szansę, wyjdź teraz tutaj do, do modlitwy, halleluja dzięki Ci Panie zapraszam w zespół uwielbienia kochani, grajcie miejmy ten czas modlitwy, kochani nie bój się nie stój w tej ławce, to Ci nic nie da. Przyjdź tu do nas. Niech Was Pan Bóg błogosławi.